Psychiczne wyczuwanie nadchodzących katastrof Doświadczanie podczas sytuacji wywołujących skoki adrenaliny, euforycznych, entuzjastycznych, pełnych stresu lub nawet traumatycznych zdarzeń. Stan gamma czasami opisywany jest jako szamański stan umysłu. W tym stanie podwyższonej świadomości osoba często potrafi wykrywać dźwięki lub obrazy, które były niewykrywalne w EEG w zakresie beta, lub w stanie wybudzania. słyszenie, czyli słyszenie tego, czego zwykle nie można usłyszeć, jasnowidztwo, czyli wyczuwanie tego, co normalnie jest niewyczuwalne, stan umysłu gamma, to bardzo pojemna częstotliwość pozwalająca ludziom zwiększyć zdolności umysłowe, ale też otwierająca ich na dziwne zjawiska. Istnieje mocny dowód na to, że doświadczanie szybkich wahań w zakresie gamma może zszeregować osobę z uniwersalnym rezonansem. To, czy dana osoba jest wprawiona w absolutną rozkosz i jedność, czy też słyszy przenikliwe ostrzeżenia o nadchodzącym zagrożeniu, stanowi znakomicie wzmocnione doświadczenie stanu umysłu gamma, które może aktywować wrodzone instynkty twórcze i lub zachowawcze. To właśnie w tym stanie osoba może przypuszczalnie stać się w pełni świadoma, wykorzystując każdy niuans swoich wrodzonych zdolności. Choć percepcje gamma mogą wydawać się zadziwiające, są one uznawane za normalne dla wysokiej częstotliwości stanu umysłu gamma. Tak jak na przykład przechodzenie przez ulicę występuje w stanie beta, channeling w transie to stan alfa, a śnienie odbywa się w stanie teta. Podczas uprawiania przeze mnie hipnoterapii przez dziesięciolecia weszło na jaw, że niektórzy z moich klientów całkowicie bez wysiłku wchodzą w stan transu, podczas gdy inni bardziej naturalnie osiągają stan gamma. Inni klienci pokazywali, opisując swoje zadziwiające i żywe przygody senne, że są mistrzami w świadomym śnieniu. Okazało się, że indywidualne zdolności i instynkty we wszystkich zakresach E.G. mają swoje źródło w pewnych nabytych wcześniej tendencjach czy umiejętnościach. W istocie Kuan Yin w publikacji zatytułowanej Beneficial Law of Attraction utrzymywał, że głęboko wrodzone pętle karmiczne, tendencje, szablony i lub umiejętności są nabywane i rozwijane we wcześniejszych doświadczeniach życiowych. Być może właśnie dlatego niektóre osoby mogą więcej czerpać z hipnozy, podczas gdy inne wydają się posiadać pewne zaawansowane umiejętności wywołane w stanach umysłu teta i Gamma. W następującym przykładzie klientka, którą nazwę Dory, zwierzyła się, że jest absolutnie oszołomiona z powodu czterech wstrząsających zdarzeń. Stało się jasne, że w momencie traumy wrodzone instynkty Gamma u tej kobiety naturalnie podskoczyły. Jak się później okazało, owe instynkty Gamma były kluczowe w ocaleniu życia jej i innych osób. Doświadczając częstotliwości gamma, osoba może przejść odwrotne przesunięcie w czasie, po angielsku reverse time lapse. Osoba najpierw wyczuwa, dopiero potem ma miejsce rzeczywiste zdarzenie. Teraz opiszę doświadczenia bona fide, tej niezwykle obdarzonej, jeśli chodzi o gamma, klientki, słysząc ciągłe wycie syreny ostrzegawczej tuż przed prawdziwym trzęsieniem ziemi. Dory, która mieszkała wówczas niedaleko latarni morskiej, poprawnie zinterpretowała ten alarmujący dźwięk jako ostrzeżenie od jej podświadomości gdy tylko poruszenie trzęsieniem ustało uznała, iż jej epifania była jednorazowa i szybko o niej zapomniała Dopiero gdy usłyszała serię niezwykłych dźwięków odnoszących się do zdarzeń w innej sytuacji nierozpoznawalnych, zorientowała się, że jakiś, naówczas nieznany, aspekt jej jestestwa posiadał osobliwą zdolność do ciągłego ostrzegania jej przed nadchodzącym zagrożeniem. Pewnego wieczora, siedząc w domu i zajmując się dziećmi, nagle usłyszała dźwięk alarmu przeciwpożarowego dochodzący gdzieś z wnętrza jej domu. Przeszukawszy cały budynek, Ostatecznie stwierdziła, iż dźwięk wydobywał się z pewnego obszaru w pobliżu gniazdka elektrycznego w głównej ścianie sypialni. Informując swojego męża o tym dziwnym zdarzeniu, zasugerowała wyjęcie płytki elektrycznej tak, aby mogli sprawdzić wnętrze gniazdka. Stwierdzając fatalny stan gniazdka, zdali sobie sprawę, że zniszczenie spowodowane było ekstremalnym przegrzaniem, które uszkodziło zresztą również drewnianą ramkę, w której zamocowane było gniazdko. Dory opisała następnie kolejne zdarzenie, podczas którego jechała samotnie samochodem po alei w późną noc. Słysząc głośny dźwięk syreny, początkowo sądziła, że dochodził on z rzędu budynków, które szybko mijała. Odjechawszy daleko od nich, zorientowała się jednak ostatecznie, że był to kolejny sygnał od jej podświadomości, ostrzegający ją, że jej hamulce wkrótce się zepsują. Szczęśliwie udało się jej wjechać na lekką skarpę, pozwalając samochodowi powoli się zatrzymać, nim hamulce całkowicie odmówiły posłuszeństwa. Inny wstrząsający incydent miał miejsce, gdy ta sama kobieta, będąc w pracy, prowadziła mały autobus transportowy. Gdy usłyszała znów w umyśle ten złowieszczy dźwięk syreny, przeszedł ją zimny dreszcz. Wiedząc, że wkrótce zbliżała się do skrzyżowania na autostradzie, próbowała zachować spokój. Zdając sobie sprawę, że nikt by jej nie uwierzył, gdyby zatrzymała się i zatelefonowała do swojego pracodawcy, mówiąc, że miała psychiczne przeczucie, że hamulce w autobusie wkrótce się zepsują, kontynuowała jazdę. Wcisnąwszy hamulce kilkukrotnie w celu sprawdzenia, czy działają, upewniła się, że są sprawne. W tym momencie odetchnęła z ulgą. Jednakże niedaleko skrzyżowania Dory znów doświadczyła uczucia drżenia dochodzącego z głębokiego wnętrza. Ostrożnie włączając się do ruchu nagle poczuła, że hamulce się zepsuły. Ponieważ była obezwładniona uczuciem czystego strachu, jej odruchy prawie zamarły. Rozumiejąc, iż nie ma wielkiego wyboru, w końcu zaciągnęła hamulec ręczny, radując siebie oraz wszystkich pasażerów. W oszałamiającym dodatku do tej historii Dory, mieszkająca w Kalifornii, Poinformowała mnie, że tuż przed trzęsieniem Ziemi i tsunami w Japonii w 2011 roku Ziemia brzmiała dla niej szczególnie głośno. Najwyraźniej poprzez odwrotne przesunięcie w czasie odbierała wibracje nadchodzącej tragedii po drugiej stronie Pacyfiku. Niewątpliwie przesunięcie osi Ziemi o 4 cale oraz przemieszczenie się wybrzeża Japonii o 8 stóp spowodowało, że nadciągające niszczycielskie siły Ziemi były oszałamiająco głośne dla osób posiadających takie zdolności psychiczne. W następstwie tragicznego w skutkach trzęsienia Ziemi Dory utrzymuje, iż nie słyszy już nieszczęsnych ostrzeżeń dochodzących od Ziemi. Przynajmniej nie teraz. Autorka Hope Bradford Fragment publikacji Clear Audience Psychically sensing the Japan earthquake and tsunami, as well as other impending catastrophes. Tłumaczył i czytał Ivelios.